Jest sobota, 2 maja 2020 roku. Słuchacie właśnie 288. nawizanego podcastu na blogu Neopolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami dwaj agenci Wydziału 7, dwaj funkcjonariusze SB, ojciec Dżerysław, witam jego świętobliwość. Witam Cię, drogi kolego. Oraz światły naukowiec, dr Szymas, czyli ja. Chcielibyśmy dziś porozmawiać o trzech kolejnych zeszytach serii Wydział 7. Wydział 7 już się u nas pojawił wcześniej. Jest to inicjatywa komiksowa Marka Turka i Tomasza Kątnego. O dwóch pierwszych zeszytach Wydziału Siódmego rozmawialiśmy prawie rok temu, bo 25 maja 2019 roku w 239. nawiedzonym podcaście. I powiedz mi, Jerry, pamiętasz efekt naszej dyskusji? Do jakiej konkluzji doszliśmy? Tak, pamiętam. Dobrze, zresztą no to, że się spotykamy w tym miejscu po tych no, ładnych kilkunastu miesiącach, no to jest też najlepszym tego dowodem. No to przypomnijmy, tak, że byliśmy praktycznie zachwyceni Całą ideą, czyli właśnie pomysłem na rozpisanie czegoś a takie polskie archiwum X, polskie z archiwum X z czasów PRL-u, do tego podzielone na właśnie zeszyty, w ogóle wydawane w zeszytach z bardzo ładnymi okładkami, zeszytach, które są taką ala la sprawą tygodnia każdorazowo, przynajmniej tak ten początek zwiastował. I do tego to miała być seria rozbudowana, ukazująca się regularnie mniej więcej co trzy miesiące. Miał się pojawiać nowy zeszyt, no i tak jak wspomniałem, minął blisko rok i na rynku rzeczywiście ukazały się cztery kolejne przy czym czwarty to część pierwsza numeru specjalnego, dlatego dzisiaj nie będziemy o nim wspominać, ale skupimy się na zeszytach z numerami trzeci, czwartym i piątym, czyli omówimy dla Was zeszyty Wydział siódmy: Żywa Woda, Martwa Woda i nocka. Zaczniemy od tych dwóch pierwszych, gdyż one skupiają się, e, znaczy nie tyle skupiają się, co tworzą jak gdyby spójną historię. E, no i tutaj akcja rozgrywa się w podwrocławskiej wsi. Ksiądz dominikanin Jakub Lange kontroluje akurat źródło uzdrawiającej wody e, właśnie w małej wiosce, kiedy w pobliskiej radzieckiej bazie eksplodują toksyczne chemikalia. Niestety ta trucizna miesza się z magiczną cieczą, tak zatruwa gleby, zatruwa źródła wody i tym samym zmienia nasze magiczne źródełko i jego uzdrawiające właściwości w coś wręcz zgoła przeciwnego. I w związku z tym służba bezpieczeństwa rozpoczyna operację Kotara. To jest ogłasza epidemię czarnej ospy i odcina Wrocław kordonem bezpieczeństwa, kordonem sanitarnym. Zaś Lange, wspierane też przez innych funkcjonariuszy Wydziału Siódmego, zmuszony jest zlikwidować ognisko prawdziwej epidemii i, no, przeżyć. Tak, przeżyć starcie z jej nosicielami i samemu, no, nie dać się zarazić. Może nie będziemy wyjaśniali, jak dokładnie działa tamtejszy, tutaj właściwie komiksowy wirus. I tutaj właśnie się zatrzymajmy. Ja tutaj trochę zdradziłem i z pierwszego z zeszytu, i z drugiego, ale myślę, że żadnych większych spoilerów nie było. Jerry, co powiesz? W ogóle <gry> omawiamy ten komiks w czasie, gdy mamy pandemię, gdy sami siedzimy na kwarantannie w domu. No i jak ci się czytało tę historię? Bardzo dobrze mi się czytało te, te dwa zeszyty. Opowieść jest całkiem sprawnie prowadzona, bo to po raz kolejny można pochwalić tutaj scenarzystę za to, że umiejętniej jest w stanie w krótkim bądź co bądź zeszycie rozłożyć akcenty. No bo tutaj chociażby patrząc na żywą wodę, mamy przecież krótką retrospekcję z przeszłości, naszego głównego bohatera w mhm. tym zeszycie. Mamy później cały ten wątek te, tego jakiegoś cudownego źródła. Mamy później wszystko to, co się dzieje wokół tej, tej bazy, tego tajemniczego wybuchu. To jest przeplatane znowu wątkami czy to nowych postaci, no bo mamy tutaj wprowadzone pewne postaci, które chyba zagoszczą w serii na dłużej, z tego co już możemy się domyślić, mm -hmm. e, oraz właśnie z tymi zabiegami góry, że się tak wyrażę. No i tak naprawdę w Martwej Wodzie jest to kontynuowane, tu już nie mamy retrospekcji, ale pod kątem rozłożenia akcentów, właśnie wprowadzenia poszczególnych postaci, jakichś tam mniejszych, większych punktów kulminacyjnych, to jest wszystko bardzo dobrze rozpisane. E, no i co więcej z perspektywy samego wydziału siódmego doprowadza do dosyć dramatycznego finału, ale finału, który mi się też bardzo podoba z innych względów, ale to już spoilery, więc to bym sobie na ten moment zostawił. Mm -hmm, dokładnie. Hmm, może zacznę od kwestii uniwersum. Znaczy, o ile możemy mówić o uniwersum. Chodzi mi o to, że właśnie Tutaj ta sprawa nie jest do końca po prostu sprawą tygodnia, potworem tygodnia, a bardziej te dwa zaszyty są odcinkiem mitologicznym dodatkowo z jakimś tam zagrożeniem, bo naprawdę bardzo wiele się tutaj dzieje, jeżeli chodzi o sam wydział i, bo, i jego bohaterów. Podoba mi się to, że to jest historia bardzo spójna z tymi poprzednimi. One też są jakoś tutaj przywołane. Powracają bohaterowie, których poznaliśmy wcześniej. I rzeczywiście czuć, yy, jak gdyby, że, no, że to jest jakiś tam większy świat, że każdy z tych bohaterów coś tam w nim robi, że mija czas, y, że bohaterowie zajmują się różnymi sprawami, nie tylko tymi, o których czytamy, ale między innymi y, tymi. I to jest pasjonujące. Ja naprawdę się czułem, jakbym oglądał y, czy czytał właśnie taką genialną opowieść, sensacyjną, y, ale z jakąś intrygą. Przy czym te dwa zeszyty trochę różnią się od siebie, bo pierwszy mhm, tak. jest dużo spokojniejszy. Właśnie mamy tę retrospekcję, zawiązanie akcji, pokazanie jak gdyby skutków działania tego wszystkiego, co się tam dzieje. I w sumie nie kończy się jakimś wielkim cliffhangerem, nawet kończy się w takim naprawdę fajnym momencie, bo po tym jak dochodzi do bardzo mocnego finału, jest urwany dopiero, a drugi to wszystko rozwija i prowadzi znowu do pewnej eskalacji wydarzeń. I powiem Ci, że ja byłem zaskoczony skalą tego wszystkiego, że to się znaczy, nie była jakaś tam cicha interwencja gdzieś, tylko no, to, co się dzieje tutaj w finale, już martwej wody, to jest wydarzenie no, na taką epicką wręcz skalę. No i to też jest plus w gruncie rzeczy. Więc bardzo doceniam to, jak to uniwersum jest rozbudowywane i jak to wszystko, każde kolejne wydarzenie jest w nie wpisywane oraz fakt, że naprawdę mamy jakąś mitologię, że moglibyśmy dyskutować o samym istnieniu Wydziału Siódmego teraz troszkę, a jesteśmy dopiero na etapie czwartego zeszytu. Co jeszcze? Poruszyłeś temat wpisywania tego wszystkiego w realia. No właśnie to jest też rzecz... Niby oczywista nie przy takiej serii, że do tego wręcz powinniśmy wymagać, ale ja mam wrażenie, że jednak nieczęsto spotykam się w komiksach z takim zagraniem, żeby wydarzenia zostały wpisane w realia historyczne, w taki w tak umiejętny sposób, tak, że naprawdę z jednej strony mam ochotę przykładowo zrobić research, sprawdzić, czy naprawdę doszło do jakiegoś wybuchu pod Wrocławiem, yy, jakichś chemikaliów yy, w roku, w którym rozgrywa się akcja tego komiksu. Yy, z drugiej strony yy, też nie muszę tego robić, bo jestem w stanie yy, przyjąć, że prawdopodobnie do czegoś takiego doszło więc ten poziom scenariusza i narracji nadal jest niezwykle wysoki i nawet to, że ten zeszyt trzeci jest troszkę bardziej powolny absolutnie mi nie przeszkadzało, bo ja się czułem całkowicie wciągnięty w ten świat No i nadal detale też jeżeli chodzi o rysunki, czyli to jak wyglądają bohaterowie, jak wygląda nie wiem, akcja wojska na przykład w, no, w tamtych czasach jak to zostało przedstawione graficznie, też strasznie mi się podoba. Rzeczywiście, tak na przykład mnie PRL w sumie jakoś mocno nie kręci. Wręcz w ostatnim czasie mógłbym powiedzieć, że jest to temat, który mnie absolutnie nie interesuje, ale czytając ten komiks no strasznie się wczuwam, strasznie się angażuję i przeżywam silne emocje i autentycznie sprawia mi to przeogromną dawkę frajdy. Uo. No, ja tutaj w zasadzie nic nie dodam. To co jest warte podkreślenia to to, że w przypadku żywej wody po raz kolejny mamy dodatek w postaci kilku stron teczki osobowej jednej z wprowadzonych na kartach tego zeszytu postaci. Czyli takiej cyganki wróżbitki Heleny, która towarzyszki zresztą, Aleksandry. Tak, towarzyszki Aleksandry, która notabene jest właśnie główną postacią w tym pierwszym zeszycie, specjalnym, który gdzieś tam wspomniałeś na samym początku. Także tutaj znowu to jest fajny smaczek, bo to, to buduje nam wszystko razem klimat. Mówię o tym trzecim zeszycie, bo akurat w czwartym tych dodatków nie ma, ale wydaje mi się, że to jest związane z tym finałem dosyć mocnym i, mhm. i tym, że tutaj jakby akurat wyjątkowo nie mamy y, jakichś dodatkowych elementów do, do tego świata dopisywanych, tylko po prostu mamy do czynienia z opowieścią, która w zeszycie trzecim no, była, czy funkcjonowała na zasadzie rozstawienia pionków na planszy i po prostu w czwartym zeszycie no, już mamy y, rozwinięcie akcji i, i finalizację tego wszystkiego. Także pod tym kątem też mi się to bardzo podobało. Mhm. Właśnie ja tutaj mam może nie tyle mieszane uczucia, co czuję, że mam wymagania z kosmosu, że nie są w stanie twórcy mi dogodzić w stu ponieważ ja rozumiem, że tych dodatków tutaj nie ma, bo nie były Konieczne, nie były potrzebne i że też ta opowieść po prostu została rozpisana na więcej stron i dlatego zwyczajnie nie było miejsca już na dodawanie różnych dodatkowych grafik, teczek, ala dokumentów z epoki. Ale kurczę, te dodatki w tej serii to jest kolejna taka rzecz, przy której przeżywam jakiś taki nerdgazm. Jestem zachwycony tym, że twórcy dodają właśnie jakieś szkice czy coś, ale w formie e, tych dokumentów z, z epoki, w formie tych tajnych akt, czy czasem nawet, e, no tutaj nawet chyba w tym zaszczycie, nie, mamy coś takiego, że e, po prostu jest jakaś ciekawa grafika z bohaterem e, z komiksu, no i tam jest jakiś element teczki po prostu w tle widoczny, jakaś pieczątka, e, czy jakiś dopisek obok, ale to nadal po prostu prezentuje się jak... E, jak, jak eksponat z muzeum, nie? Że tak można sobie wyobrazić, że otwierasz właśnie jakiś taki kuferek, czy jakiś album, księgę, w której zostały te wszystkie zapiski powklejane i do tego dodane jakieś tam zdjęcia, e, grafiki. I z tym się obcuje naprawdę na zupełnie innym poziomie niż z takimi typowymi dodatkami, które są po prostu dorzucone na zasadzie a komentarz autora, tak, fragment scenariusza, grafiki poglądowe czy coś. Tutaj to e, dalej się czyta jak e, właśnie element tej historii. I dlatego chciałbym tego jak najwięcej, ale też no, rozumiem, że y, coś kosztem czegoś, tak? I y, nie mam pretensji do autorów, po prostu te dodatki są super, więc mam nadzieję, że tak całkowicie z nich nie zrezygnujemy i że tam, gdzie miejsce pozwoli, to będą się pojawiać. No, no na, na pewno byłoby to y, do, dobre i w, z korzyścią dla czytelnika, bo, no, tak jak wspominasz, no to jest po prostu fajna rzecz. Okej, okay. i mamy też, y, bo to też no, też, też. I mamy tutaj rysunki nowych rysowników dla tej serii, bo takie też było założenie, żeby w miarę możliwości co zeszyt zmieniał się rysownik. Za trójkę odpowiada, za trzeci zeszyt odpowiada Arkadiusz Klimek, a za czwarty Robert Adler, jeżeli się nie mylę. I co powiesz o ich dziele, no bo to też jest bardzo ważny element tej całości. Zaczynając od tego czwartego zeszytu, ja Ci powiem, że jak usłyszałem, że Adler będzie go rysował, to bardzo się ucieszyłem, bo mm, ja lubię jego kreskę i tu absolutnie nie zawodzi mam wrażenie, że dostał do narysowania zeszyt w którym się najwięcej dzieje bo tutaj jest naprawdę tej akcji bardzo dużo i to tak jak też wspomniałeś wcześniej to już jest na bardzo dużą skalę też, to, to nie jest po prostu zagrożenie takie jakieś drobne do uporządkowania i te rysunki naprawdę bardzo dobrze grają ale też to co dostaliśmy w tym zeszycie trzecim też jest dla mnie w porządku Urządku. Tutaj troszkę mniej mi się podobały, podobało to, jak były rysowane same postaci, bo z jednej strony te rysunki są szczegółowe i też wypadają fajnie, natomiast miałem wrażenie, że o ile na przykład te, te tła, jakieś szersze plany, czy na przykład, nie wiem, jak tutaj mamy jakieś bestie, czy coś takiego, to, to wypada lepiej. Ty momenty, gdzie mamy, nie wiem, zbliżenia na, na twarz postaci, to one tak mi trochę kartunowe. Wyglądały momentami i to mnie troszeczkę wybijało, ale, ale to nie jest jakiś tam zasadniczy problem. Też naprawdę uważam, że ilustracje w tym trzecim zeszycie też dają radę. To ja Ci powiem, że przejście z Klimka na Adlera dla mnie było trochę bolesne w pierwszej chwili, bo te ilustracje Klimka strasznie mi się spodobały. Jakoś tak idealnie im pasowały do tego klimatu właśnie jakiejś tam podwrocławskiej wsi odciętej trochę od świata ta cała zieleń, i tak dalej, takie, jakby gdyby trochę wyblakłe kolory, też to wszystko mi się super spajało z opowieścią. Jedyny problem, jaki mam z klimkiem, to fakt, że. Niektóre kadry są jak gdyby uproszczone trochę, bo mamy właśnie te, na których te twarze wyglądają super. Widać właśnie wszystkie emocje, zmarszki i tak dalej, a mamy też takie, gdzie właśnie postacie są bardziej jak gdyby naszkicowane, a nie narysowane i no nie wiem, czy to był efekt celowy, czy po prostu coś kosztem czegoś, tak że jak tam po prostu bohaterowie gdzieś biegną, uciekają przed czymś, no to trzeba było to trochę uprościć, żeby się wyrobić na termin, bo trochę ten kontrast mi przeszkadzał wtedy, ale też nie jakoś bardzo mocno. A przejście właśnie na pracę Adlera, Roberta Adlera, przez ten kontrast, kilka pierwszych stron, zwłaszcza to czytałem zaszyt po zaszycie, nie bez tej przerwy mhm, trzymiesięcznej. Tak, tak. No to wtedy troszkę mi się to gryzło, ale to był moment po prostu. Tak właśnie przez to, że trzeba było się do tego przyzwyczaić, bo zwłaszcza w tej drugiej połowie widać, że Adler spisał się doskonale. Bardzo podoba mi się nawet sama narracja graficzna. Mhm. To, jak wykorzystuje dźwięki otoczenia, to, jak nakłada na siebie kadry, to, że w tych scenach, grupowych, gdzie jest całkiem pokaźna ilość bohaterów, czy to na pierwszym, czy na drugim planie, bo tam też wszystko jest mega czytelne i czuć ten dynamizm, że rzeczywiście dzieją się tam dziesiątki rzeczy, że jest ten ruch świetna rzecz, na przykład też ta sekwencja z mutacją jednej z postaci, to też super wypada, bardzo mi się podobało ta scenka i też sam design zresztą też tych postaci, chociaż design już w pierwszym zeszycie tutaj z tych dwóch to jak Klimek zaprezentował na przykład konie, no to, to też jest genialna rzecz, naprawdę mhm, totalnie tak, to się robi, tego nie spodziewałem. Do tego właśnie e, piłem, mówiąc, że tutaj te potwory to bardzo fajnie zostały zaprezentowane. Taki wody horror z prawdziwego zdarzenia. No to dokładnie. I jeszcze w sumie bym zaznaczył mocno, bo patrząc na jedną z okładek Martwej Wody, można by pomyśleć, że będziemy mieli do czynienia z jakąś taką typową opowieścią o zombie. A tutaj niespodzianka nie jest tak. Te zeszyty wprawdzie nawiązują jakoś do tradycji takich historii o zombiakach, ale jednak prezentują to wszystko w ciekawy sposób, właśnie idą bardziej w ten horror cielesny, a i sama kwestia zombiaków też na przykład tutaj przywołali te wątki wódu bardziej, o to mm -hmm. chciałem powiedzieć, tak, tak, tak? tak? Więc to nie jest po prostu ohoho pojawiają się zombie, strzał w głowę, koniec, absolutnie nie i też widać jakąś taką erudycję, oczytanie w tym temacie znajomość innych tekstów kultury naszych autorów, więc to też jest kolejny plus. I powiedz mi, masz coś do zarzucenia tym dwóm zeszytom tak naprawdę? Nie, nie. ja Tu bym się absolutnie niczego nie czepiał, bo to są naprawdę dwa bardzo dobre zeszyty, które serwują nam bardzo dobrą historię. Odniósłbym się do czegoś innego. Mhm. Ty nawiązałeś do okładki i ja bym chciał podkreślić, że okładki alternatywne w zeszycie trzecim i czwartym to jest po prostu mistrzostwo świata. Nie? Dla mnie mm -hmm. te okładki i, i do tego zeszytu trzeciego i właśnie też do tego czwartego, który jest zrobiony trochę jak nie wiem, jakiś obraz hełmońskiego w takim klimacie, mniej więcej, są fenomenalne mm -hmm. naprawdę. To, jest, to są małe perełki i, i to. Dla samych tych okładek warto się skusić na te wydania właśnie specjalne, że się tak wyrażę, czy z tą układką Bebu, to naprawdę są małe perełki. Hmm. Ale e, nawet abstrahując od tych okładek B, czy tego, że są blanki, co jest po prostu genialną rzeczą. Zresztą teraz ten e, szósty zeszyt chyba nie ma blanka, ale ma wersję kolorową i czarno-białą okładki alternatywnej. E, w ogóle też to mnie jara, że mamy taką świetną serię fabularnie, e, doskonale rozpisaną, pięknie zilustrowaną jeszcze z tymi wariantami okładek i że to się opłaca, że to się sprzedaje. E, bardzo mnie to cieszy, e, ale chciałbym zaznaczyć, że wszystkie te okładki tak naprawdę i te podstawowe nawet mnie się podobają. Są rzeczywiście świetnie skomponowane. To, że właśnie to logo Wydziału Siódmego jest takie malutkie z boku, jak właśnie stempelek, pieczątka, a same tytuły są jakoś tam dopasowane do treści albumu. No to... No wow. Tak? Niby to nie są jakieś rzeczy z kosmosu, ale no nie wiem, no wypada to chyba docenić nie? bo to jednak nie jest też jakaś tak, tak, super tak, częsta nie, no, rzecz. To, to nie jest tak, że ja y, krytykuję te mhm. okładki podstawowe one są dobre, natomiast po prostu dla mnie y, naprawdę tak, te tak, dwie tak. okładki są absolutnym majstersztykiem, jeżeli chodzi o okładki komiksów one są w, y, oczywiście w zupełnie innym klimacie niż to co dostajemy od strony wizualnej w samych zeszytach, niemniej naprawdę to, to, jest, to są małe dzieła sztuki, nie? Do, do, oprawki, do oprawienia po prostu i walnięcia na ścianie w, w jakiejś antyramce, nie? także coś pięknego. Absolutnie. Okej, okay. no ja tutaj też nie mam niczego do zarzucenia tym dwóm zeszytom, więc chyba przejdziemy do piątki, co? Jak najbardziej, dobranocka. Dobranocka, zeszyt piąty, to z jednej strony przedstawienie konsekwencji całej tej akcji pod Wrocławiem, a dodatkowo otrzymujemy jeszcze dwa wątki. Po pierwsze aktualne starcie dr. Fischer i majora Dobrowolskiego z pewną rezydującą w Katowicach Wiedźmą oraz opowiastkę w formie tej tytułowej dobranocki prezentującą genezę jednego z członków Wydziału siódmego, to znaczy jego jak gdyby pierwszy kontakt z nadprzyrodzonym. I to wszystko zamknięte właśnie w tym jednym zeszycie. Zupełnie inne tempo tym razem otrzymujemy, zupełnie też inną budowę albumu. Dodatkowo ta tytułowa Dobranocka została narysowana przez nowego rysownika, bo tutaj za album piąty odpowiada od strony graficznej Grzegorz Pawlak, którego już obrazki i rysunki mogliśmy podziwiać wcześniej. Słyszycie przy, przy Totenkopfie? Tak? tak, tak, tak, dokładnie czyli przy pierwszym zeszycie. Zaś Piotr Nowacki, który wziął na siebie tytułową dobranockę, jest nowym nazwiskiem w naszej ekipie. No i co powiesz o tej ciekawej właśnie składance? Tu mam lekko mieszane uczucia, ale to, to zaraz dojdę do, do tego dlaczego. Jest faktycznie zupełnie inne tempo i podoba mi się, że zaczyna być budowana taka konsekwentnie rozwijana fabuła wokół tego wydziału siódmego, że to nie jest tylko i wyłącznie sprawa tygodnia, tutaj mamy do czynienia jakby z kolejną tego rodzaju sprawą tygodnia, ale, ale tak naprawdę no też właśnie to co mówisz, te konsekwencje są ważne. To jest fajne. Podoba mi się to, że tutaj tak naprawdę dostajemy trochę dwie historie w jednym i to, że Pawlak powraca nam jako rysownik dla mnie jest w porządku, bo co prawda tutaj ten komiks trochę wygląda tak jak wyglądała operacja Tottencom w, w wielu momentach, czyli dzieje się w nocy i tak naprawdę jest tak utrzymane to wszystko w dosyć jednolitej, szaroburej tonacji, ale jest to narysowane dobrze i z kolei kiedy pojawiają nam się sekwencje, które są utrzymane w innej kolorystyce, to robi bardzo dobre wrażenie i naprawdę tutaj to, to starcie z Wiedźmą moim zdaniem się prezentuje bardzo dobrze. Dodatkowo dostajemy y, tę do, tytułową dobranockę, o której ty wspomniałaś, która jest narysowana y, przez y, innego y, twórcę y, i to jest dla mnie, dla mnie takie średnie, to mnie trochę, przyznam się szczerze, wybijało i tak jak ja jestem zawsze zwolennikiem tego, że nam się rysownicy zmieniają przy jakichś tam dłuższych seriach i tutaj mówię, jedni rysownicy w Wydziale 7 do mnie trafiają bardziej, inni mniej, tak tutaj byłem bardzo mocno wybity, no bo te rysunki są takie właśnie w konwencji opowiastki dla dzieci. Tutaj nasz Dobrowolski opowiada historię, teoretycznie bajkę swojej córce na dobranoc. My wiemy, że tak naprawdę no to jest taka meta opowieść, metanarracja w tym wszystkim zamknięta i to z jednej strony jest w porządku, natomiast mówię no ta, to uproszczenie tych rysunków i to utrzymanie tych rysunków właśnie w konwencji takiej opowiastki dla naprawdę młodego czytelnika mi się gryzło bardzo mocno po prostu z tym, co, co dostajemy w tym komiksie tematycznie i ja rozumiem, dlaczego to zostało tak zrobione no bo wydaje mi się, że inaczej do tego nie można było pewnie podejść, jeżeli chciano się zabawić trochę warstwą graficzną, no bo z kolei wiesz gdybyśmy dostali tak naprawdę innego rysownika, ale to by było utrzymane znowu w dosyć podobnej tonacji, klimacie do tego, co dostajemy w dalszej części komiksu i wcześniejszej części komiksu to by z kolei sensu nie miało no bo, no bo po prostu byśmy dostali nagle zmianę rysownika tak trochę wybijającą się w środku krótkiego zeszytu, no ale akurat te rysunki do mnie kompletnie nie trafiają i, i mam z tym lekki problem bo to z kolei mi rzutuje wiesz, na odbiór całej tej y, meta opowieści dobrowolskiego mhm. yy, dobrze, więc tak yy... Co do tej narracji graficznej Pawlaka, to tutaj znowu bardzo mi się podoba samo ułożenie kadrów. To, że one są totalnie niesymetryczne, są ciekawie podzielone. właśnie Wszystko jest mega czytelne, ale po prostu sprawia wrażenie niezwykle przemyślanego i profesjonalnie rozłożonego na kartach poszczególnych stron. Strasznie mi się podoba też właśnie ta oprawa kolorystyczna, bo one z mhm, mam tak, tutaj bardzo ograniczoną paletę kolorystyczną. Tak jak na początku powiedziałeś, akcja dzieje się w nocy, więc dominują czernie i dominują też takie wyblakłe brązy i błękity, taki szaro-błękitny jak gdyby kolor. Potem, gdy schodzimy do kryjówki Wiedźmy, dominują nagle jakieś takie wyprane z kolorów bordo, takie burre kolory oraz taki ala złoty i pomarańczowy, a potem znowu, gdy przenosimy się w inne miejsce akcji, to główną paletę tworzą taki ala właśnie żółtawo-kremowy, też taki dość, właśnie nie tyle intensywny, bo nadal niby wyblakły, ale mocny pomarańcz i brązy. I to, kurczę, mamy, nie wiem, raz, dwa, trzy pięć kolorów na stronie czy sześć i ta strona wygląda przepięknie naprawdę tak samo w ogóle oświetlenie jak to pięknie wygląda w związku z tym wszystkim, bo kurczę, nie potrafię się wysłowić teraz, ale rozumiesz o co mi chodzi Tak, nie? tak wiem, wiem, że tak. jak gdyby Widać, że jak przemyślano nawet wpływ oświetlenia na każdy poszczególny kadr, i to też wygląda o tyle dobrze, że pasuje do tej atmosfery nadprzyrodzonego, do atmosfery właśnie czegoś z innego wszechświata. Dlatego no doceniam to bardzo mocno. A sama ta dobra nocka, wiesz, co ja też w pierwszej chwili. No byłem mocno zaskoczony, bo to jest niby logiczne posunięcie, ale ten styl się zmienia y, strasznie mocno. Y, tutaj też te pierwsze kadry są praktycznie pozbawione szczegółów. Są właśnie jak z takiej y, no, ilustrowanej książeczki dla dzieci, ale tak trochę bieda ilustrowanej, y, niezbyt ambitnie. Potem to się na szczęście zmienia i te kolejne kadry już trochę wyglądają lepiej, ale nadal... Y, ja nie wiem, czy, jak to ocenić, bo z jednej strony zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś, z drugiej już pod koniec historii mnie to nie przeszkadzało. Tak po prostu przyjąłem to, kupiłem to, zresztą sam zabieg, tak? Iż ta bajka jest ilustrowana jak bajka, jest ciekawy i myślę, że to był spoko eksperyment. Tak, nawet jeżeli do niektórych to nie trafi, to samo zagranie jest w porządku. To jeszcze powiedz mi, co myślisz odnośnie kontynuacji tutaj i tego właśnie, jak tutaj te wątki zostały domknięte, bo teraz dostaniemy zeszyt specjalny, a to w jakim etapie jest wydział siódmy? Co o tym myślisz? No, wiesz, no to jest taki cliffhanger na koniec sezonu jak ktoś zna archiwumix to powiedziałbym, że klasyczny to, przy czym to nie jest absolutnie zarzut tutaj dla scenarzysty że akurat w takim kierunku to wszystko poprowadził ja kupuję po prostu tego rodzaju zawieszenie akcji i w 100% i spokojnie widzę dalszą opcję kontynuacji, zresztą no sam scenarzysta mówi o tym że to jest po prostu finał sezonu pierwszego, więc jakby. Myślę, że wszyscy możemy być spokojni, że Wydział Siódmy powróci i to dosyć szybko. Ja jestem ciekaw tak naprawdę na ile zostanie tutaj wykorzystany jeden element, który tak bardzo mi się spodobał w finale Martwej Wody, który gdzieś tam później jest też w dobranocce lekko zasygnalizowany i tu mnie ciekawią konsekwencje potencjalne tego, czy zostanie to jeszcze wiesz tam jakoś ten Wotek pociągnięty czy, czy nie, no ale myślę, że on raczej nie powracałby w dobranocce, jeżeli by jakiegoś pomysłu na to kątny nie miał, także no i ja czekam na pewno z zainteresowaniem tego zeszytu specjalnego jeszcze nie mam, ale na pewno po niego sięgnę i, i na pewno ten drugi sezon też jest przeze mnie wyczekiwany. Totalnie. Tutaj znowu powracają wszyscy bohaterowie praktycznie dotychczasowych, mhm, bo tak. mamy i doktor Fischer, i właśnie dobrowolskiego majora, i podporucznika Szymona Wilka, i księdza Lange, i Bogna tutaj się pojawia, i mamy przebitkę na Aleksandrę, czyli Helenę. To też super jest, że gdy kartkujesz te kolejne strony, to nawet jeżeli ci bohaterowie tutaj wpadają na chwilę tylko, to to nie jest tak jak, nie wiem, pojawienie się Tora w komiksie o Spider-Manie, tylko oni budują ten świat, tak? ty doskonale się wiesz, gdzie jesteś, kto to jest, jaka jest specyfika tej postaci, czym się zajmuje w całym wydziale. Pomimo tego, iż to jest kurczę, piąty zeszyt i tak naprawdę one nie są przecież za grube, więc no, twórcom udało się zbudować wciągające uniwersum z wciągającymi bohaterami i ja tak naprawdę dopiero jak wiesz usiadłem dzisiaj do szybkich notatek to pomyślałem sobie, że rzeczywiście tutaj to wszystko zwalnia i może komuś to się nie spodobać, ale w trakcie lektury absolutnie mi to im przeszkadzało w trakcie Również lektury to, po prostu... nie, to, to myślę, że to nie jest minus to, że to tempo zwalnia, to po prostu to jest twoje wrażenie bo przesiadłeś się z czwartego zeszytu, gdzie masz dużą skalę wydarzeń na, na coś, co było tak naprawdę tym tempem, które nam się spodobało w pierwszym czy drugim zeszycie, no bo Aha. tak naprawdę, no to przecież ta historia jest dosyć podobna. Tutaj ewentualnie, to mówię, to to, co może gdzieś tam czytelników wybić, to jest kwestia tej dobranocki, przy czym no ja też doceniam sam jakby pomysł taki formalny i scenopisarski, żeby coś takiego zastosować, no do mnie to niespecjalnie trafiło i tak naprawdę no jeżeli jakieś tam minusik ja bym od siebie mógł dodać, to wyjątkowo w przypadku dobranocki w zasadzie żadna z okładek mi się nie podoba, tak jak chwalę bardzo cały czas te okładki, no zresztą słyszeliście, że trzecia, czwarta, szczególnie w tych wariantach Betów, już dla mnie jest małe arcydzieło. Tak tutaj się zastanawiałem, którą wersję wybrać, bo nie podoba mi się ani jedna, ani druga, ale no to, to, to taki mówię malutki minusik i to, to też nie jest coś, co by jakkolwiek rzutowało na odbieranie Całości. No i też warto wspomnieć, że tak jak przy czwartym zeszycie tych dodatków nie było, tak znowu w przypadku dobranocki to powraca i mamy te 3-4 strony dodatków ponownie, tak jak to było w tych wcześniejszych zeszytach, także no, pod tym kątem możemy być ukontentowani. Tak, i znowu są stylizowane oczywiście na jakieś tam dokumenty SB, jakieś protokoły, tego typu rzeczy. Piękna rzecz, to słuchaj, na koniec jeszcze skupmy się na kwestiach grozy, bo jesteśmy w nawiedzonym podcaście, mamy właśnie te potwory w martwej i w żywej wodzie, mamy tutaj naszą wiedźmę, na no, nawet w sumie więcej niż wiedźmy w tym zeszycie piątym. Jak oceniasz tę już serię pod kątem tego, czy podpasuje fanom grozy? Wiesz, to, to jest trochę tak, że to jest taka groza w miarę, bym powiedział, bezpieczna. Z jednej strony tutaj horroru jest dużo i to w ogóle nie ulega wątpliwości, bo w, ma w Martwej Wodzie i w Żywej Wodzie no to mamy tutaj do czynienia z różnego rodzaju potworami, jakimiś quasi-zombi, demonami, czy, czy jakbykolwiek tego, tego nie nazwać, żeby też nie wchodzić w jakieś wielkie spoilery. Mutantami. Ma tak, tak, z jakimiś mutantami. Mamy w Dobranocce tę wiedźmę, o której ty wspominasz i to jest też rozwinięte w zasadzie na dwa spotkania z różnymi wiedźmami to się też jakoś tam rozgrywa w, różnych, w różnym menturażu i to jest klimatyczne, nie? tutaj na przykład ten pojedynek z wiedźmą w dobranocce, ja uważam, że on w ogóle pod kątem horroru wypada świetnie, też między innymi właśnie dzięki tej narracji graficznej zastosowaniu takiej palety barwa nie innej, to, to naprawdę robi bardzo dobry efekt całościowo czy daje do, bardzo dobry efekt całościowo przy czym wydaje mi się, że to po prostu to nie jest taka groza, która y, czytelników przerazi. Nie? To jest po prostu tak, że mamy do czynienia z y, serią, która operuje y, tym horrorem, no ale po prostu to, to też nie jest tak, że tutaj tym głównym celem jest y, straszenie takie czytelnika jak, y, nie wiem, w horrorze, który jest oparty na jakichś tam nie? Tylko to jest bardziej na zasadzie budowania atmosfery, no i wykorzystania, wykorzystywania tych y, horrorowych patentów y, dla budowania klimatu, dla budowania nastroju, dla prowadzenia całej tej większej opowieści. Ale ja ci powiem, że tutaj są trochę jumpscary, bo sam wątek koni, czy to jak nagle okazuje się, że Wiedźma jest niezwykle szybka, to na mnie to trochę działało jak jump także wiesz, aż się odsunąłem trochę od komiksu, czytając. Tak autentycznie miałem reakcję fizyczną. I też ja bym tutaj od siebie dodał, że to wszystko straszy wzbudza odpowiednie emocje ale właśnie bardziej jak takich akcji na przykład właśnie jak Resident tak, tak. Evil 4 tam gdzie też mieliśmy te nasze, tę naszą sektę jak gdyby no trochę zombie trochę inne właśnie też zmutowane stworzenia i no dosłownie zresztą klimat żywej wody nawet strasznie mi się wręcz kojarzy z rezydentem czwartym i mamy nacisk na tę akcję po prostu położony zresztą w tym ostatnim zeszcie o którym dzisiaj mówimy jest podobnie mam wrażenie, że ta groza jest obecna, bo czuć napięcie na przykład w trakcie całej naszej podróży, a gdy dochodzi do starcia to jest po prostu moment akcji, że nagle coś się dzieje, nie wiemy właśnie kto z tego wyjdzie cało czym to się zakończy, widzimy jakieś tam działanie tych sił nas przyrodzonych. No i potem mamy finał tej danej sceny, więc może nie, nie zdołamy odczuć ciarek na plecach takich długotrwałych, ale emocje są bardzo silne i taki chwilowy strach no, u mnie ta seria też wzbudza. Co również mi się niezwykle podoba, bo tak naprawdę trudno jest, myślę, wzbudzić jakieś większe emocje takimi postaciami jak, nie wiem, na przykład Wiedźma. w gruncie rzeczy, w komiksie. To w filmach się rzadko udaje, w książkach mam wrażenie, że ten, ta postać tak też jest często eksplorowana w taki sposób, że to średnio gra, a tutaj. No zagrało, więc też te wątki nadprzyrodzone pod kątem grozy i zaangażowania czytelnika oceniam bardzo dobrze i świetne jest to, iż twórcy sięgają po tak różne motywy, bo mieliśmy już naprawdę już cztery bardzo różne zagrożenia, w tym jedno pokazane na kilka różnych sposobów i mam nadzieję, że kolejny sezon sięgnie po jeszcze inne motywy i że równie dobrze wplecie je w fabułę no, ja za to też trzymam kciuki mam nadzieję, że właśnie będzie nadal zachowana ta różnorodność bo to jest wielki plus tej serii to, to po prostu naprawdę robi wrażenie, że twórcy cały czas się tym bawią, nie? że mamy co zeszyt jakiś inny motyw bo przecież nawet jak my mówimy o tym, że jest w tych zeszytach 3-4 jedna spójna historia, to przecież nawet tam jakbyśmy to zaczęli rozbierać na części pierwsze, to one nie są w zasadzie spójne pod kątem wykorzystania motywów i tych elementów straszenia, no bo jednak... Zaczy spójne jako tako są, tylko że ale prezentują... Ale spójne w, w kategoriach wiesz, mhm, nie, wiem, nie, wiem, nie wiem, mówię spójnej opowieści, tylko spójności wykorzysta wykorzystanych tych patentów, którymi właśnie twórcy operują, żeby osiągnąć, nie wiem, efekt straszenia, obrzydliwości i tak dalej, tak dalej. Czy zaprezentowania po prostu motywów tak, tego tak, odmienieńca. Tak. Tak, tak, to są jednak troszeczkę in, w innym klimacie też utrzymane zeszyty, nie? Mimo, mimo tego, że e, oczywiście martwa woda no, jest kontynuacją po prostu tego, co mieliśmy wcześniej. Y -hmm. I trzymam kciuki też za całą ekipę Wydziału siódmego, bo y, to, że ka każda postać też jest inna, tak bo mamy postać ze świata nauki, y, mamy postać ze świata religii, mamy po prostu taką postać bardziej wojskowego, mamy tego młodzika naszego, y, mamy postać y, z tego środowiska romskiego. I każda jest ciekawa, tak? I każda jest inna. Też mam nadzieję, że to będzie wykorzystywane dalej i że właśnie czasem część postaci będzie na pierwszy planie, czasem inne, czasem dosyć dojdzie do jakiegoś znowu spotkania większego. No Potencjał widzę przeogromny i bardzo, bardzo trzymam kciuki i powiem ci, że ja teraz właśnie, właśnie powiem słuchaczom bardziej, ale tobie też, e, tak jak ja prawie nie kupuję komiksów e, od jesieni, bo po prostu kwestie budżetowe e, mnie trochę ograniczają, tak akurat Wydział 7 kupuję i to i w, właśnie w standardowych okładkach i w tych wariantowych, bo po prostu ch no chcę też okazać moje wsparcie tej serii, bo to jest moim zdaniem jedna z najlepszych rzeczy, które się aktualnie ukazują u nas, z takich ciągłych. To na pewno zdecydowanie warto głosować za Wydziałem Siódmym Portfelem, bo to jest po prostu też coś, czego w sumie na naszym rynku w takim wydaniu no, prawie nie ma, nie? No, bo mamy przecież cały czas wydawane przez Egmont Biuro Badań Paranormalnych i Obrony, ale no, to jest i zupełnie inna specyfika serii. Nie? No, tam Każdy tom ma 500 stron, to jest milion i, i to, to, jest, to się zupełnie inaczej czyta i śledzi niż właśnie tego rodzaju historii, która jest budowana w zeszytach i ja naprawdę też to doceniam, że to na taką formę, no jednak tak jak mówiliśmy w tym pierwszym podcaście, nie do końca przyjazną dla wydawców wydaje mi się przede wszystkim z, na naszym rynku, no bo jednak polski czytelnik jest przyzwyczajony do wydań zbiorczych, więc naprawdę należy docenić to, że, że taka forma wychodzi, jest prezentowane właśnie tak jak mówisz tak jakościowo dobrze i, i też treściowo dobrze, także fajna rzecz. Mm -hmm. I też tak krótko, nie możemy skończyć, ale jeszcze pomyślałem o tym, że ta seria się strasznie nadaje do rozprzestrzenienia gdzieś za granicą. Ja mam ogromną nadzieję, że może jeszcze nie teraz, ale gdy właśnie rozwinie się do tam kolejnych kilku zeszytów, to że kiedyś uda się ją sprzedać po prostu na innych rynkach, bo ta lokalność tutaj jest naprawdę świetnie wprowadzona i myślę, że to może być bardzo, bardzo ciekawe też dla odbiorców z innych krajów. No i też byłoby miło, gdyby ktoś to chciał zakranizować, Bo to, kurczę, to nie jest może materiał na tasiemiec, jakiś typowy taki procedural z tysiącem odcinków, ale gdyby to fajnie spiąć, może scenarzyści mogliby podać jakieś historie, pomysły na historię, które się nie znalazły ostatecznie w zeszytach, ale mogłyby wypełnić losy poszczególnych postaci właśnie w serialu, to, kurczę, to by było coś, na co bym czekał, jak nie wiem co. Bo myślę, że no, to czegoś takiego nie było chyba jeszcze u nas. I to też właśnie też nawet by miało potencjał na sprzedaż za granicą. No. no Na ten sprzedaż za granicą to no, z, myślę, że to mogłoby być jak najbardziej realne, bo faktycznie ta seria ma potencjał, żeby y, opuścić Polskę, natomiast wiesz, z ekranizacją to je, ja jestem realistą. Nie mam złudzeń, że w Polsce udałoby się to y, kogoś namówić po prostu do, do jakiegoś y, no, serialu mhm. w tym momencie tak naprawdę tylko w, taki, w takiej konwencji, w takim gatunku, także myślę, że to płonne nadzieje. Ale, no dlatego ale, najpierw a, na Zachód. Ale trzymajmy, trzymajmy się tego, że tutaj naprawdę jest potencjał w tym wszystkim. nie? Dlatego najpierw sprzedaż na innych rynkach, a potem Netflix, nie? No, chyba, nie wiem, tak. może przetłumaczę na niemiecki, czy co? O, no ale serio, kibicuję strasznie i w ogóle słyszycie, nie jak się cieszymy tutaj, rozmawiając o tym, jakie pozytywne emocje w nas to wzbudza. E, mamy nadzieję, że Wam też się udzielą w trakcie lektury, jeżeli jeszcze powiedział siódmy nie e, sięgnęliście, no i sięgajcie w ogóle jak najszybciej, bo te pierwsze zeszyty e, się wyprzedają bardzo ładnie i nawet tych okładek wariantowych no to już za Chiny nie zdobędziecie z pierwszych zeszytów więc jeżeli chcecie z tych kolejnych no to to jest ostatni moment myślę bo też niedługo znikną powodzenia w polowaniu a my się póki co żegnamy serdeczne dzięki ojcze Czesławie. dzięki, dzięki no i tradycyjnie życzymy wszystkim słuchaczom klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście